No to jesteśmy rewolucją, Adam. oni są tym oficjalnym i będzie tak dobrze. nie zostawiaj nas. Halo? Halo? Halo? Halo? halo. Dobry wieczór. Dobry Daj. wieczór. Ja z nim nie będę Halo, Te ziemi. Halo, halo, halo, halo. Halo, kto jest? Rewolucja! Dawaj, dawaj Rewolucja istnieje. O Jezus Maria, macie skwaraz za to podłączony? Tak. Kurwa maczki, maczki z Kto go Adam. podłączył? Adam, nie potrzyś mnie, kurwa, wierzyłem to... w ciebie. Adam. Ale to ktoś go podłączył. Adam, uspokój się. Prosiliście, to Adam. podłączyłem. Ogarnij się. Ogarnij nie, się o już dobra. Jest. dobra. Nie, zróbmy nie. rozmowy z katem. Adam, zaczynaj. Jako gospodarz dzisiejszego odcinka. Nie, gospodarzem jest Krzyszman. Krzyszman jest naszym nowym no królem Krzyżman. i naszym nowym bogiem. Krzyszman, <grym> to pod robisz przegląd? To robisz na czym ostatnio skończył podcastofon? Które, Dobra. Od którego e... odcinka zaczynamy? Na 52. chwileczkę. Nie, się odcinka omawiamy? Panie Macieju, panie Macieju, ty pan tu jesteś gościem i pan tu się nie napinaj. Ja się. Bo się zaraz pana rozłączy. No. Dobra, Jakieś pytania? Ale mu poleci. Czy ten konfident już nagrywa? Cały czas się nagrywa. Aha, rewolucja! Zapraszamy, zapraszamy na pierwszy podcast to Dobra, a ja teraz zadam pytanie. Czy ktoś powiedział, o której dzisiaj jest nagranie? Kurwa, dzisiaj to nie jutro. A, ja, a, a najgorsze, że już dzisiaj to już jutro. Ty? A ile radio było w zeszłym roku? Złoty fiut. E, rewolucja. Puta. Co? A, putas. co? Nie, to jest Nie, z, nie, z, nie zmieniaj tematu. Dostałeś z tyłu prasa? No to kurwa trzeba było zasłużyć na to. No. Nie pytaj, co Retroradio może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla Retroradia. O proszę, a barman, a ty żyjesz jeszcze w ogóle? Żyję i chuj ci do tego. Nie, nie, nie, chuję to ja tu rozdaję w tym interesie. Dobra, słuchajcie. Wywieziemy się na taczkach, noju. No dobrze Że ja tak zasubuje pewien blok. Iluminaci do Bia mnie się i wydymani. Czy ktoś mógłby dołączyć Iluminatów do czatu, bo do mnie dzwoni? Cały czas jest. No jest. to czemu on do mnie wydzwania? To się to, No bo on chce z tobą pogadać, a nie z nami. No nie, nie przyjmuję. Ma żonę tą, tą, jak jej tam było, to tam strajk. Jak naj. Maciek. Maciek. No słucham cię, Arku. Czemu kurwa tak rozwychuje się dzisiaj? Nie wiem, zapytaj, kurwa, Kesslinga. On był w kalendarzu zapisany. Może się wyłącznie do nas, ale jak ładnie się was słuchało. Miał... Ale może By, miał ten... samochód, Czekaj, czyli pro projekt ten wypadek samochodowy. wypalił 52 odcinki, jest co tydzień każdy regularnie, ale dzisiaj się nie udało. <śmiech> udało, się, się udało się, mój udało, mój drogi, bo Robert yy, nie mógł, dlatego ja właśnie tutaj, kurwa, z rynku wrocławskiego zapierdalam, jak Maryla ładnie śpiewała. I miała piękne nogi. I ten, nie, no tytuł mało. I mówię: Jadę ratować interes, bo się burzą. I nagrywamy ratunkowy odcinek 52 podcastofonu. I no to, no to może skupić. przyłączy się do nas. My no, mamy podcastofon Chociaż nie. Pod, Ale ja tam byłem Właśnie. na tej stronie: pierwszy podcastofon i tam nie ma żadnej audycji. Nie ma żadnego. Nie, no, nie, no. Tam nie do nosy on... na razie. Tam będą bluzgi. Na razie się, przy... na razie się przystosowujemy to ludzi, no... kto jest głupi, a kto jest, to jest fajny. To... Słuchaj, Maciek, to jest strona. Założyliśmy stronę dla tych, którzy się... którym się na przykład jakiś podcast nie podoba i którzy się na napisać o tym, to mogą anonimowo wpisać na tej stronie. Anonimowo, tak. Tak, anonimowo, bo właśnie o to chodzi, że anonimowo, nie bo... Anonimowo ma. Co to ta stuka podpisać się, to mają się podpisać pod twoim podcastem, że mi się nie podobał? Nie. A tak ci na bluzga. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Anonimowo, bo mam bluzgać. coś dla was, czekajcie, cicho, ci o. Urocza. Czyżma, man. Wyłącz go. Ale to nie Biedą. ja to tak, panowie, to co? Może zaczniemy. Zrobimy taką alternatywną audycję. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj, Maciej. Włącznie Ale się? W sensie są... się rewolucja, czy nie? Poczekaj, no. Maciej, ułagodzisz nas swoim słodkim pierdzeniem. To no dosłownie. I tak robimy rewolucję. Dobrze. to Czy ja mogę. Ej, słuchajcie, to tak jak były. O, nie, poczekajcie, poczekajcie. Tak jak były obrady w Magdalence kiedyś. Tak. Gdzie się Nie, w Magdalence się. Pomóżmy nie, tym gnoją z podcastofonu, żeby pokazać im naszą potęgę. była tak zwana e, opozycja solidarnościowa i był czyli wy, tak? E, I był jesteśmy opozycja rządzący, podcastowa. Czyli ja. I może teraz taka nagramy taka. taki ponadczasowy 52. odcinek podcastofonu. Tylko teraz to ja już muszę od was wymagać, żebyście włączyli stronę katalogu podcastów, który przestanie istnieć Nie za parę godzin. Kurwa. Czemu przestanie ja? istnieć? Bo jest domena nieprzedłużona, jest serwer nieprzedłużony, nikt nie wie co się dzieje z Robertem Kesslingiem. A pierdolę, jeszcze pieniądze od nas. Pieniądze może od nas być, Co? Ja tak, nie na kalendarz, kurwa, skurwa, nie dostałem ani strony jednej. właśnie. A damy, no, mieliśmy... nie, nieświadomie osiągnęliśmy swój cel. Zanim zaczniemy. Słuchajcie, nie, dyskusję słuchajcie na temat cała podcastów. ta instytucja podcastową to się po prostu wali, to jest to jest kolos na glinianych nogach. To się wszystko wali, pali, to już jest. Koniec! Dobra. Dlatego ogłaszam Krzyszmana. Wielkim władcą i pierwszym nowym... Um, jak to się nazywa? Kolem polskiego podcastingu. Tak jest. Ja od... Dobrze, że wybraliście kogoś na swojego przywódcę, kto przynajmniej podcasty nagrywa. No. O, banda Daj, daj mi, nie daj mi gnoju, wywieziemy cię na taczkach. Chodź tu do mnie, chodź. Cmok mnie w pompkę. Dalej, no, podejdź. <głos> Cwaniaku. Ja będę tak robił za, zdjęcia. się w ten nowy rok? Cmokaj, no. cmokaj pana w pompkę, no. O, uroczo i w tym... gnoju, na taczkach cię wywieźć, wiem, gdzie mieszczasz. Akcentem rozpoczynamy przegląd na 52 tygodnia w polskiej amatorskiej branży podcastowej. Witają się z wami Maciej Skwara oraz goście dzisiejszego podcastofonu. Panowie przedstawiam się. Oficjal... Myliście, nie ma, myliście, sam nagrywaj. To jest rewolucja, a nie słodkie pierdzenie. To no ja sobie będę robił tutaj przegląd, a wy sobie tam gadajcie w międzyczasie, dobrze? Tak, o tak. Mów, ale, ale ja nie... jestem pierwszym kodorem podcastingu, Krzyszman pierwszy się odzywa. opowiadaj, opowiadaj, a my będziemy komentować. Dobra. Proszę państwa, zaczynamy od 23 grudnia 2010 roku, kiedy pojawił się odcinek podcastu Dyktafon. Czy ktoś zna podcast Dyktafon? Ta, nie nie, na ja ze słyszenia. Znaczy, wiem, co to jest. Tak jest. Skończył to... na y, tych mafiozach. Więc 23 grudnia Sebastian z podcastu Dyktafon nagrał swoje życzenia świąteczne dla wszystkich podcasterów i słuchaczy polskich podcastów. O, dziękujemy. Brawo mu. Również 23 grudnia... Nie nie, pojawi, nie, nie, nie, nie, to na tym się nie... Jest koniec, kurwa. Ale teraz będzie brak sygnału. To o, nic. Ale możecie mu pojechać. To też jest A. jeden z... O, właśnie, pokaże. trzeba nim o nim napisać na podcastofonie live. Su super odcinek. Zawieje Świetnie. czy zamiecie. Ale kłamie. Dlaczego? Podcast to wątpłami. zawieje, to i zamiecie. Nie go już zamieciemy w tym podcast Proszę państwa. Bo to jest brak sygnału. Weź. Dobrze. To, czy to jest brak sygnału? No to 23 grudnia Kszumka pojawił zapytać. się brak sygnału e, ten Przemek Szczepanów mówił o tym, jak dobrze od, odśnieżać samochód, żeby go nie zawiały. Tak, to nowy To jest On zbyt. jest winien wszystkiemu. Winny tak. jest Robert Kessling. Już się uspokójcie. Ogarnijcie się. Dobra, idziemy dalej. Wigilia, 20, 24 grudnia. Ty próbuj sobie, że. Ja się ja się tak was właśnie przyglądam, przyglądam jak was po raz. Po raz w drugi pięknie i, i, i swobodnie macie skwara, już was właśnie urabia, urabia, urabia. Nie, my się tutaj poddajemy, zgadzamy. Poddajemy, poddajemy. kutasie, zamknij swoje złote usta. Poddajemy. Jako pierwszy król polskiego podcastingu mówię ci, nie obrażaj, a Arka czy tam Adama czy kto tam. Król Spokój. Adama, Adama. 24. Nie, nie piłeś, to nie wiesz. Podcast o piwie i jego 24. świąteczny odcinek, w którym to Bania, Mateusz Bania, Baniusiewicz zaprosił nas na wspólną piwną Wigilię. Panowie, słuchaliście? Nie, Ja właśnie nie, nie Ale piliśmy. A czy wy w ogóle słuchacie jakichś polskich podcastów? Tak, ja słucham je... Jasne. Jasne. Retroradio! Nas wyrządzi. <grym> <grym> e co, co ty powiedziałeś? Wyrzućcie <grym> Hossa natychmiast. Ale to ja, ja to wyrzucam. Ja A? słucham tylko Retroradio. Również 4 <grym> ja grudnia pojawił się dziewiąty odcinek podcastu radio kodu... kodu ko... Kogut domowy, zatytułowany własnymi ręcoma. Panowie, ktoś słuchał tego podcastu? Nie, nie. nie. Andrzej dobrze, jego, dobrze. A dobrze. zostawiamy andrzej rewolucjoniści. Andrzej nie, nie, nie, poczekajcie andrzej rewolucjoniści. Okay, okay. Nie, oczywiście. Zobaczymy, czego słuchają nasi rewolucjoniści. Andrzej, andrzej dobry podcast no, robi. Tak, tak, no to lecimy super, dalej, krebsie. słuchajcie. andrzej, uh, andrzej z... Jem koguty. Siódme jem niebo. Koguty. Seks w internecie, czyli o rewolucji seksualnej. Czy ktoś słuchał podcastu z naszych rewolucji? Nie, nie dałem. Rady. Ktoś ma Wiesz, coś do powiedzenia o podcaście? Ja mam. Maciek? Tak słucham. Nie A ty robisz ten podcast teraz? Oczywiście. Ja. Lecimy dalej, dalej 24 grudnia. Odcinek 15 podcastu KAPOK. Komiksowy rok 2010. Czy ktoś z szanownych Sący. rewolucjonistów ja słuchał słuchałem? Tego odcinka? Ja to słucham, słuchałem. Słucham, co masz do powiedzenia na temat tego odcinka? Ja, ja ci powiem, co mam do powiedzenia. Ten autor miał na myśli, że bardzo ładnie to powiedział w ogóle. Piękny odcinek, jestem zachwycony. Wasze zdrowie? Dlaczego Maci ma teraz taki pedalski głos? Bo ja tego roku. Ja no znowu sobie użył. Zwracam z, takiego rynku od z, z rynku od Maryli. Zwracam z rynku od Maryli i tylko szampana gazowana. Moi drodzy rewolucjoniści, idziemy dalej 24 grudnia. Tyflo Podcast, Goldwave, część trzecia. Ktoś słuchał tego podcastu? Nie. To Dobrze. Ale, ty, ale Macieju, proszę się zwracać no ja wam do, tylko powiem, że to jest do mnie osobno jako do króla. Ostatnia część prezentacji edytora Goldwave w wykonaniu Roberta Łabęckiego ale was to, tak szczerze powiedziawszy, mało interesuje, bo tak się interesujecie polskimi podcastami. Moi drodzy lewo, oczywiście. O, oczywiście, oczywiście lecimy hey, za mną. Dyktafono... Ty się interesujesz, nie? odcinek zapamiętowa... zatytułowany Święta Trzeba Święta. Trzeba obiecać, że będzie kurwa podka... podcast Poczekaj, Arek, poczekaj. Im, Im niższy poziom tego podcastu, tym jest lepszy dla nas. A, dobra, to dobra. Podcastowo musi upaść. Nie odzywamy się. Święta Płacicie. Święta, w którym to Rafał Klima Deklamował wiersz Adama Asnyka i składał wszystkim swoim słuchaczom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych ble, ble, ble, ble świąt. Lecimy dalej, moi drodzy, podcasterzy. To ble, ble, ble, no. bo on się nastarał. Popak, a ty tak go bluzgasz. No, on się starał, a wy się nawet nie staracie. <śmiech> nie, nie, to się... My ty się nie czy... staramy. My <śmiech> robimy Nie, szrewo... nie, nie dość, że nie Czy ty kiedyś robiłeś rewolucję? Tak, <śmiech> a my do, robimy. Nie dość, nie Widzisz że nie nagrywacie retro radio i się nie staracie, to jeszcze jak jesteście teraz w Podcastofonie, to też się nie staracie. Bo my, nie jesteśmy, bo my nie jesteśmy Podcastofonie. Drugi złoty kutak. Tamilcz. Kolejny my jesteśmy odcinek. Po Podcastofon Live. Podcast. Cześć. A... 19, 66 i 20 odcinek z Łazienki, w którym... Słuchałem, to... super. W którym to Jacy Kuchmistrz mówił o tym, że ma dwa krany, Wykładziny w łazience i. Super odcinek mu. bardzo polecamy. Tak. Każdy, każdy, każdy, nas słuchał, każdy nas słuchał. Każdy nasłuchał. Krzyż masz słuchałeś, nie? Każdy ma super odcinek. tak. Super, jest. Super, super, Jacek super. Słuchał, jest. Okay. Jacek tak. jest okej, okay. Jacek super. jest świetny. Super, super polecamy. Moi kochani, jesteśmy Jacek już jest w bezsie. pierwszym dniu świąt, kiedy to pojawił się 124. Jechło. odcinek subiektywnego podcastu sportowego zatytułowany tu. Super Krak niezmianej e", pa Panowie, pa panowie są przynajmniej poza układem. To so, tak. był so, bardzo, bardzo dobry tak. odcinek. Najlepszy podcast na ta świecie. Tak jest, tak jest. Ta jest. Mówili okładem. o tym, że Jose Mourinho jest zajebistym trenerem. Tak jest. Mourinho jest zgujem, tak. ale yy, to jest ogólnie podcast super. Panowie, a teraz Pan sobie. Nie, ja nie wiem, ale Adam dobrze mówi. A teraz sobie powiem. trochę. odzywał. Oni nigdy nie powiedzą, że Mourinho jest super trener. No Ale tak mówili akurat ten, w tym odcinku, mój tak, drogi. Nie widziałeś może skrótów teraz na tym, na Polsat Sport? Nie. Mourinho jest tylko jeden, taki nigdy się nie urodził. W tym odcinku a, akurat, w tym odcinku w było tak, jak pod, mówili... W, w, w, w subiektywnym podcastie sportowym nigdy nie powiedzą, że Mourinho jest super... Akurat w e, tym odcinku tak. mówili, Dlaczego? bo jak był okres, że się zastanawiali, czy trenerem Barcelony ma zostać Guardiola, Mourinho, czy, ten, czy Mourinho... Mourinho nigdy... Mourinho trenował To panowie bili się w pierś, że wtedy... Mieli e, powiedzieć czelność, że Murinio byłby lepszy, ale został Guardiola i cieszą się, że nie mieli racji. Serio? Tak, o tym było w tym odcinku, mój drogi. Uu. Ale panowie, teraz sobie Nie nas. Teraz sobie pobóżdacie. Nawala... Te... Słuchaj, podcast... Y... Subiektywny Bo... podcast jest poza układem, dlatego jest świetny. Mi nawala... nawala e... R.S.N. Nie, nie nawala RSS, tylko... Nawala w tym, mi W tym wieku e... już babić. można nawalać, wiesz? <laughs> Kurwa, dajcie mi dochodzić do dychuja. Nawala no mi No ee... już nie działa. mogę na... go. Jak to się nazywa? Znaczy? Pierdolić. <śmiech> ale wiesz, co podobno jak się poślini, to nie jest tak najgorzej. Nawet po 40. Nie, nawala mi. Nie mogę. Wiele przecie ale Przecież mówisz od 10 minut. Ale nie pochowałaj się! Nie mogę! Mori nie możesz mori z Morinio, dobra. Morinio, Morinio mi nie jara. Dobra, panowie. Nie. Teraz sobie pojedziecie, bo jest e, podcast z układu. Dokąd pojedziemy? Czyli 59. odcinek podcastu Papa Kafe. O tak. Brat, to to jest świnia tak? i Hampton, Papa. Ktoś jest papa? słuchał? Ja słuchałem. Ja bym z tym babu się wstrzymał, bo ja podejrzewam, że to układ y, zamknął mu usta. Tak jest. Tak, jest. tak jest. To, to, to nie jest jest Specjalnie, Złota, specjalnie to macie nas. Ja podejrzewam, ten, że tak jak Olewnika, załatwili go w piwnicy. Dobra, Kurwa. Generalnie grudniowo papa zabrał nas na wycieczkę po Rzeszowie. Życzył nam wszystkiego tak. dobrego i, i bla bla bla bla bla. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej, panowie. LubiCast, odcinek numer 27. O, Łukasz, kurwa, świetny, świetny. Egzorcyzmowany Lubiński. człowiek pod wodą. Łukasz, Uż, Lu Łukasz Lubiński. Łukasz Lubiński, naszym przyjacielem jest. Lubiński. Naszym przyjacielem jest. E, TTS, chwara, ty się nie mów w, nasz, w imieniu naszym, tylko swoim, co? To jest? Łukasz Lubiński jest gościem. Typ nie roku. porównuj się z nami. A może ktoś by coś <tryk> powiedział na temat tego odcinka? I był jest wspaniały. Typ tygodnia mój, to jest. Aha, a o właśnie. czym był? Co, nie słuchałeś? nie słuchałeś? No ja właśnie słuchałem, chętnie go teraz podsumuję, panowie. E, Szóry, no. o, ży o życiu. O życiu i o fajnych rzeczach, to jest. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Tak. E, 108. odcinek podcastu indywidualnego, zatytułowany odcinek świąteczny. Ktoś ma coś do Tylko powiedzenia? Tylko raz z nami jeszcze nie? Bardzo fajny, ciekawy. Tak, brawo. Maćku, Piczku. Maczku, tak? ja cię no. kocham i lubię, ale kurde, nie wyprostujesz tego dzisiejszego dnia. Lecimy dalej. Siemno. 91. odcinek najbardziej seksownego, kobiecego i nagrzanego podcastu w polskim internecie Samosia. Podcast bez nazwy. Samosia. <grym> Samosia 91. Słuchaliście panowie? Samosia jest poza układem. Poza układem i... Wiesz, um, jak ktoś albo jest ktoś w polityce, albo go nie ma. No ale się to, jest okay. to lecimy dalej. Fantasmagerie pomijamy, trącić myszką pomijamy. Dlaczego pomijamy? Ja właśnie słuchałem Fantasmagerii. No to mów. Fajny odcinek. Świetny podcast. Zostawiamy <śmiech> Dachmana i Bernarda. Tak jest. Dachman... Nie, Bernarda Bernard akurat teraz nie, by... teraz nie było. Był Dachman i... Trzy misze. Doktor Judym. Doktor Judym. Dobrze. No to co? To może trącić myszką no coś powiecie? Ja bym sobie trącił myszką. Ja bym sobie trącił no, myszkę. To, to trąćmy, trąćmy. Dobrze i lecimy dalej znowu do Korasa. 109 odcinek wyniki konkursu. Tak się nazywa. Czy ktoś słuchał? Oczywiście ja, słucham. Ale no ja Więc słuchamy rewolucjonista co masz do powiedzenia na temat tego odcinka. Nie po, Poza tym, że jest to, to... dobry i że jest to typ tygodnia. A, a dlaczego trącić myszką? Przecież trącić myszką się nie nadaje do katalogu. Wytłumasz to reszcie redakcji. No przecież to nie jest podcast, yy, no ćwiercz profesjonalny. Dobra, zostawiamy to za sobą i przechodzimy do naszego ulubionego podcastu. Przepraszam, wynikła jakaś dyskusja. Dlaczego została tak bardzo chabsko zgaszona? Tak jest, właśnie. Ja chcę wiedzieć, dlaczego Trącić mysz Myszką znajduje się w katalogu. Przecież po podcasty, które są wycinkiem audycji radiowych, nie zamieszczane są w katalogu, Widzisz. tak? Paweł, barman, ja też tego nie rozumiem. Ja też jestem e, zdania, że audycje radiowe nie są podcastami. Co myśl na ten temat? na No to, no to, drugim... kto, to rozumie? kto to rozumie? No ja nie wiem, właśnie. kto to rozumie. Kto za to za tym rozumie? stoi, Pani, kurde? To, rozumie. Co to jest? Układ! Układ! Eee, no. Się spokój kurwa Magdo, Dobra, przestań. No kurwa, wszyscy. Przestań, no przestań, przestań, Jaja, no co ty? Dobra, no. Dobra, lecimy dalej, panowie, i zaczyna się robić naprawdę gorąco, bo 27 grudnia pojawił się kolejny odcinek naszego ulubionego podcastu z Nowego Jorku, nagrywany przez Gurala, ale nie z zakopanego, tylko właśnie z Nowego, z Nowego Jorku. Czyli podcast podnośnik zatytułowany Zimne piwo Kapitana Radomskiego. No i, I ksi... niezależny podcast w Polsce. I tak jest. Poza układem. Krafal mi się zje. Psu. <śmiech> ale ja, ja może teraz zrobię taki krótki przerywnik, bo byłem na Sylwestrze teraz. Ale będzie nagrane to, czy nie? <śmiech> Poż zobaczymy. No kurwa, zobaczymy. I byliśmy u kolegi na Sylwestra i nagle dzwoni domofon, nie? Dzwoni domofon, ja go odbieram i mówię, halo, kto tam? A tam mówią, policja, otwierać! A ja mówię, policja? Ale myśmy nie dzwonili na policję, myśmy dzwonili po prostytutki. A oni mówią, policja, otwierać! Sąsiedzi zadzwonili na policję. Ja mówię, ja mówię ale, ale skoro sąsiedzi dzwonili po was, to niech oni was teraz ruchają. <głos> dobre. dobre, dobre, dobre. Znam ten kawał, ale dobre. <głos> Znacie kawał, jaki idzie zajączek bez oka i ręki, kurwa, przez las? <głos> Dawaj. Nie. Bo zajączek i mówi, i mówi, kurwa ma co ci się stało? Założyłem się z niedźwiedziem. O oko, że mi nie wyrwie ręki. <głos> <głos> O, to, to było dobre. To było dobre. To było mocne. Dobra, no, no, dawaj. Maciej, i dawaj i z tym podcastofonem, kurwa, Maciej. I tym optymistycznym o. akcentem, przechodzimy do kolejnej części naszej audycji podcastofonowej, gdzie znów przywiło Ale Maciek, nas, Maciek, Maciek, Maciek, Maczku. Tak już się rozluźniliśmy. rozluźmi... Zrozluź... <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie. Papa, a nie. Nie, teraz jest dyktafon. Papa, dyktafon. No. Po kafe. Dyktafon. następny tak tak? Teraz, kurwa. Rozluźniliśmy się troszkę, więc powiem wam, że dajcie się dopę no dzisiaj, kurwa. Nie daliśmy, My z Arkadiuszem chwileczkę, kurwa. Od dziewiątej, kurwa. Nie. Ja tego nie puszczę, kurwa, płazem. W sensie takim, Obiecane że podcastofon live, live zostanie kurde, naszym drugim oficjalnym. Jakby takim... Przyszman, jesteś? Jestem. No. no się ogarnij ogaz? się to pod live. Nie ma! live. Nie my, mówisz my, do króla polskiego podcastingu. My, my czekamy od godziny 20.00 z Arkiem. Kurwa łączymy się, kiedy dzwonimy będzie ten live, Kiedy kurwa, będzie kiedy live! Będzie... No przecież jest, tak? A wy teraz zmarnujecie to... tą audycję. Widzisz, Zmarnowali... Zmarnowaliście Wszyscy. nam na wieczór. Chłopaki <grym> nam... się schylali na dermochy, no, gówno. Robimy ten odcinek się czy to nie, nie robimy? Tak, bo, bo miałem tyle propozycji. Chodź do nas, chodź do nas, tu. Cereli, bo... A tu na gle, kurwa. Nie, bo nie, nie, nie bo podcasterska, podcastofon... Podcasterska Sylvester. Poczekaj, b... tu było tak. Podkasterska. brać nas wzywa. No. <gulia> brać, Gdzie jest ta brać? W cudzysłowie jest. <gulia> w cudzysłowie jest. Siwe krzyżyki, kurwa. na. na Samosia na jest dostępna. Staje. Kurwa. Stryk stryk, stryk, stryk. A my lecimy dalej. Był dyktator, i teraz przechodzimy do szóstego odcinka wojewódzkiej bazy okrętów pod podwodnych. Ja! O, nie, papa, kurwa, a nie, papa. papa Kolejny odcinek. Tak, to jest dobra. Jak coś powie, to Dobra, zostawiamy. Tak wszyscy kurwują, to powiem wam, że na Facebooku utworzyłem podcast of online. Lecimy dalej. E 28 Jestem, grudnia pojawił się Vigerati, dobra. Teraz ten, teraz panowie, coś, co powiecie na temat podcastu, który pojawił się 28 grudnia? Bez nazwy, 92, Karne Kutasiki 2010. Jesteśmy bardzo y, happy i powinien się jeszcze w następnym odcinku puścić to, co Adam Ci puścił. Podziękowania, bo to są zajebiste podziękowania, moim zdaniem. Chwileczkę, chwileczkę. Y, y, ja jestem bardzo z tego zadowolony, y, jako w imieniu załogi, <laughs> za nasz trud. Nie, bo to oszczerstwa były. Ale... Proszę, proszę podłączyć. Ale że papę. Dostać, dostać, dostać złotego kutasa, jest lepiej? Kto ma ten nic, Nie dostać nic. Nawet no. w Podłączcie papę, to dokończymy. Byś... No, podłączcie papę, bo właśnie z nim gadałem. No to, to podłącz, no to kto tak, to może podłączyć papę? Chos ja podłącza. Może. Na, na i ty. Ja Sam nie mam papy. Podłącza? Nie, to ten Hosen szyn Ja, ja bab... pap. No to, to podłączę. Ja podłączam papę, uwaga. Nie podłączasz. Wy tłumaczcie Wytłumaczcie, może tylko gospodarz może podłączyć papę. No, upuść klej. Nie, upuść klej. Na... Każdy może podłączyć. Nie, prawda? Przecież... Ale to Hos może podłączyć tylko. No, ale ja nie mam papy. Kriano. No, papa. pisz papa kafe. Papa, cofę przez jedno i... Je, je. Ej, poczekajcie, nie, nie mogę. No mówię wam, że tylko no, papu, gospodarz papu. może dodać. Pisze, kura, ja tu jestem królem podcasto podcastowym. No, no, no, nie, no, no, to... no Poczekaj Arek, nie pisz do papy, bo on zdąży to przeczytać. On dlatego w ogóle się odezwał. W ogóle gdyby nie to, że, że tutaj zrobiliśmy, wiesz, lęki, lekki chrzęst. To byśmy tak sobie przeszli lekko do tego jutro i byłoby. Ha, ha, ha, Piszcie czy... do papy i szybko rób sobie. Kurwa. Ruk, ja I tak, ja, ja, maszku, maszku, ja, ja i maszku. tak jestem zdania, że, że się rozmiękczyliśmy jak, pip, jak piczki, kurwa. Maszku? Tak, słucham Cię, kochanie. Ja jak do Dominika. Cudownie. No nie, nie, nie pytam się jak seksem jest, tylko <laughs> <laughs> jak się czuję. <laughs> dobrze, dobrze. Eee. śpi już. Już? Tak, tak, tak, bo ja ten, bo my czekamy, bo ja już się tutaj ten powiem, że my czekamy na y, drugą skwarkę małą i dlatego już śpi. Pierdolisz. No. To mówię, gratulacje! O, o. Jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie w czerwcu. O. Ale na już początku, jest pewne? No to już jest pewne, bo to jest 18 tydzień. To, że... to wiesz co? Tak jakbym chciał cię zjebać, tak cię pogratuluje, nie? Ale i tak. Chciałem ci by nawet powiedzieć, że i. Tak mnie nie urobisz, ale i tak mnie urobiłeś. Kurwa. Musiałem... będzie samiczka? Gratuluję ci, naprawdę gratulujesz. będziemy ma drugą skwarę? No zobaczymy co będzie, czy będzie skwara, czy skwara. No to cię nie wyniesiemy na taczka, chcieć zaciągnąć Jest papa? Jest papa. Jest papa. No, i widzisz, tak nas urabiają. No, kurwa, o której godzinie? Poza... Cześć, Druga ści2, pół do trzecia. Papa jak zwykle A? szuka mikrofonu No cześć. Papa, jesteś w jesteś w tym. W jesteś w, w kodzie, Jesteś na audycji papa Krytej kamerze. Kurwa ja i, i Skwara. Ja wiem, ja wiem. Co wiesz? Ja wiem, co, wiesz? Co, wiesz? co wiesz? To nie, nie są. A teraz dzisiejsi kichy, panie papa, Tylko kurwa Ewolucja. Ewolucja Sterów, ja Gdzie kurwa. ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Jak nie masz usprawiedliwienia, to kurwa. Uuuu, kochany. Jak to co? Jak to gdzie było? Pię łódkę, nie? Ja Mogłeś być z nami. Papa, ja, z, z, zanim cokolwiek powiesz. To ja chcę ci powiedzieć, że właśnie nagrywa się audycja. Rewolucja, nie audycja. Nie audycja, nie. Audycja, kurwa, rewolucja. Jesteśmy na 28 Revolucja. grudnia. Właśnie mówiliśmy o karnych kutasikach bez nazwy. Masz coś do powiedzenia? W takim razie, jeżeli za 4 lata mam być przyszłym prezydentem całego naszego narodu <śmiech> Ale ja Wiecie, jestem królem, ja jestem królem Ty, łami strajku, kurwa. Gdzieś był o godzinie 20.00, kiedy wszyscy na ciebie czekaliśmy, tak żeby to się cię live. Proste pytanie, na, kurwa. Na stronie podcastofonu jest... Wyraźnie napisane. Od 21 podcastową live. Gdzie jest kurwa postać? Z... No ale live. był I wypadek. Gdybym kurwa wiedział, że was nie będzie, to poszedłbym w pizdu. I pizmu... się, u... i się I, piś, kurwa z Baśką. I, i byś się A, że, Kurwa wybrałem was, chuje. I, I dlatego teraz i... jest fajnie. teraz... Panie, Panie jest skwalo. Nie, nie, nie, A, nie, <teraz> nie, sam. Chyba sam nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, podcast nie, nie, nie, Widziałem to! Jesteś z nami czy przeciwko? Koniec, nam... kurwa! Jesteś z nami czy bez? Słuchajcie. Ale... Tak, naprawdę bardzo Ale... niedużo zostało tak, nie... nam do końca do końca tego przeglądu. Jesteśmy... Ja wiem, że tobie to zależy, panie Skwara, żeby się i spać. Nie damy ci. ci. Jestem <grym> 9 grudnia 5 rano. I znowu kurwa, brak sygnału. Cicho, cicho, cicho, cicho, bo teraz jest ważne. Adam. W tym odcinku, Canterbury Blue, podcastu Brak ja, canter, Sygnału, przyznał się do tego, że wyjebał całą flaszkę whisky i potem zepsuł wycieczkę wszystkim podcasterom, którzy przyjechali na spotkanie polskich podcasterów w dziurze. Czy ktoś jeszcze ma coś do, do powiedzenia na temat tego odcinka? To ja, to wszyscy jest... zezdrośnicy mogą tylko, tak powiedzieć, bo w ogóle Adam nic nas nie blokował, No był Oczywiście, że nie. Adam był pierwszy, który biegł bieg, bieg z przodu wycieczki. Kurwa, szupakiem. <laughs> szupakiem. Ej, kto to jest w ogóle kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo i oszczerstwo. I oszczerstwo. Ale, całe życie nasze. Ale nad tą kondycją to musisz naprawdę popracować. Sam, to masz, to jest... kurwa, co, sam masz kurwa cycki. Nie możesz kurwa nawet <laughs> z baru do innego baru. Na taczkach się Panie. wyniesiemy. Ej, ale mi przynajmniej jeszcze w odróżnieniu do Arka wstaje. Tej bądź na taczkach zegarek, się chyba, Zegarek, Włosy ci rosną na cyskach? Ech. Trochę, Ech. Trochę. Ech. Trochę. Ech. Dobra, przechodzimy do 30 grudnia, a 30 grudnia Borys Kozielski nagrał kolejny odcinek, lekcje z wiki. Dzień dobry publiczny. Drogie Borysa. Drogi Borysa chciałem powiedzieć. Na pochybę wszystkim kurwa zdrajcom. Kto to jest Maciej Skóra? To jest ten prowadzący, ja cały. też nie znam, nie, nie ma takiego. Nie żyją ludzie spoza układu. Widzisz, Papa, tak się najebali, że nawet nazwiska nie potrafią dobrze napisać. No, no Dobra nasza. Ej, papa, pamiętaj, my dzisiaj, tak jak w Madgalence, tych rewolucjonistów. Co Madziej skóra ukrachać? to jest taka sama gnida jak Robert Kusling. <grym grym> Racja. Parę ja I Łukasz ja nie... ten... Nie, partii nie ma. Łukasz Macek. Macek. Dobrze. 30 ja grudnia proszę, pojawił ja się proszę. również kolejny odcinek Tyflo podcastu. A 31 grudnia pojawił się kolejny odcinek Paranormalium. Ktoś słuchał Paranormalium? Nie. nie. Pytam, gdzie normalnie ja słuchałem? Petarda zabila 40 lat. Dlaczego no zapytasz takim dziwnym akcentem? <grym> y Skwala. Słuchajcie, no pytaj normalnie po ludzku jak człowiek, a nie kurde jak jaki prowadzący. Dobra, dobra hmm. zostały nam trzy odcinki tego przeglądu i, i, i się pytam. Idzie? Czy... No, idziesz spać, tak? Nie, nie Chcesz idę. Chcesz to zakończyć? Cudownie. Czy no. dzisiaj ktoś słuchał odcinku Siódmego Nieba zatytułowanego, uwaga, czy masoneria no. zagraża Kościołowi? Zagraża. Zagraża, zagraża. oczywiście. Zagraża. Zagraża! Maciej, przecież zagraża. wiesz, że zimą dni są krótkie, więc w ciągu jednego dnia nie da się zniszczyć. że cyrkie, że cyrkiel, kure... zimą bardziej zagraża, mniej zagraża niż latem, bo zimą są krótsze. Dobra, skoro nie. wy bez bezbóżnicy macie problem z takim zim. długim odcinkiem, to zapytam was, czy wysłuchaliście 16 odcinku Kapoka, który trwał 3 minuty 3 sekundy i pojawił się również. Ja, 3 minuty, 3 się również ja słuchałem. No ja, i o czym Ja włączyłem, ja włączyłem, ale zanim zdążyłem podgłośnić, to już się skończy. A nie. Akurat tego nie słuchałem, bo, nie, yy, bo mój yy, pierdolony yy, iPod. iPod. iPod. Nie chcesz się synchronizować w dni. No nie. Apple, Apple, to zadzwoń do Steve'a Jobsa. No. Ja, ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podobało, nie wiem, który był który odcinek, ale podcast Ajka Poka o... Tak. Kalsie, Kurwa, oczywiście jest. Nie. Dobra, ale poczekaj, najlepszy mój, najlepszy mój to jest właśnie jak tytuł był yy, dziennikarzem. Bardzo, bardzo fajny. Jak, jak... Jak słuchałem ty z dziennikarzem, ja dokładnie nie znam ten Wiesz komiks. co zrobiłem? Ściągnąłem sobie go z neta i wrzuciłem na telefon i przeczytałem cały. Tetusa Tetusa? A ja, kurwa, przecież pamiętasz, jak, jak e, e, czytałem pierwszy ten komiks, to zrobiłem sobie samą własną wezetę? Trele Morello. A potem Coco na Muniu. Adam Jarek. No. czy wy siedzicie przy jednym komputerze? Tak. tak. A, to dlatego. Przy jednej flaszce. Siedzimy u mnie w domu, masz nawet link kurwa na tym, na, na tym najnowszym... Jakbyś wiedział, to byś wiedział. No, a zresztą co ja ci będę dawał? Sam pod sobie. Moi sam. drodzy, podcast live? Pod... Masz Na Podcast Online masz filmik najnowszy. Podcast Online. Przechodzimy do ostatniego odcinka. To jest nowy? Bo jaskinia będzie Jaskinia będzie zamknąć. Przechodzimy do ostatniego odcinka, który pojawił się w roku 2010 w Polsce i jednocześnie jest to z Tygodnia, czyli Jaskinia Głupoty. Panowie, czy macie coś do powiedzenia na temat tego? Zamknij się, jak mówisz, to jest prowokacja. jak mówisz o podcaście Króla. Cicho. Eee, jeżeli Brawo, chodzi o Krzyszmana, to Krzyszman jest je... nowym naszym. Eee, no, ja, ja to powiem, dobra, dobra, król Krzyszma, Krzyszman dotrzymuje słowa. A. O! Brawo! Brawo! Arek Damato! Jak się, panowie, się? O to Oto! Zapraszamy na, zapraszamy na pierwszy podcast tofon ście.blokspot.com gdzie nie ma jeszcze żadnej audycji, nigdy żadnej audycji nie będzie. Bo będzie! Jacy będzie. rewolucjoniści są, przekonaliście się, moi drodzy słuchacze, dzisiaj, gdy zadałem kilka razy pytanie, czy ktoś słuchał jakiegoś podcastu, okazało się. Ja słuchałem. Polskich nie słuchamy, podcastów. nie słuchamy Słucham. mainstreamu. Aha, poza systemem, słuchajcie. Jesteśmy upowi. Tak? Byłeś na naszej stronie? Widziałeś naszą anarchię? Słuchamy tylko o kule podcastów. Dobra. Papa, zakończ dzisiejszy odcinek, bo nie zaraz kurwica szczerze. Ja zakończę, się... bo ja jestem królem. Tak jest. Do widzenia. Papa, cicho. Tak. Siarab, papa kończy odcinek. E, jak bo mówisz? Siarab, tak? Sam ty siarap, ty. Właśnie. To jest, to, wiesz, to jest. Martin. Do zobaczenia Krzyzman, za tydzień. Krzyszman, odłącz go.